Bierzemy dwa jajka, obieramy mleko i nadziewamy patyczki do szaszłyków. Podsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma litrami schłodzonego parmezanu. Miksujemy przez 15 minut, posypujemy to wszystko drobną, przetowaną wodą, rozwiedane, kroimy i podsypujemy sosem. małego poczaka, dużą ilością galaretki z łososia i mamy już pyszne pączki. To wszystko mieszamy, czekamy, aż teraz wyrośnie na czasto, kroimy, mieszamy i podajemy do sołu. Słuchaj dalej, a nóż-witelec przyda ci się to w kuchni. Cześć, no, witamy yy, serdecznie ponownie. Dzień dobry, witamy, witamy. Jacek i Paweł z tej strony jak zwykle. O czym dzisiaj, Jacku, chcemy opowiedzieć? Dzisiaj ja proponuję coś takiego szybkiego i smacznego. Nie każdemu to może smakować, ale czasami są ludzie, którzy nie lubią tak, zwanego, tak zwanej treści, czyli lubią zupę, ale zawsze tak? się na przykład denerwują, że ktoś nałoży im tak zwanego gęstego, czyli z dołu dzisiaj, dzisiaj chciałbym zaproponować takie salamonowe wyjście, żeby zjeść, a jednocześnie żeby nie było problemów, że coś tam tu w zupie pływa. Czyli lekka zupa. Tak. Moją propozycją na to jest słuchajcie, zupa krem ze szpinaku. Ja z dzieciństwa y, pamiętam, że nie lubiłem szpinaku. Dużo ludzi jest, którzy nie lubią szpinaku, ale na szczęście teraz to się zmieniło. Dzięki temu, że to, co w dzieciństwie było taką zwaną zieloną papką, która była niesmaczna i niedobra, teraz zamieniło się w piękne, zielone, y, soczyste liście. Tak. Mhm. ja jadłem ostatnio, wiesz co, pierogi z kapustą i ze szpinakiem no były fantastyczne, naprawdę nie spodziewałem się że, że, że to takie fajne danie i też jako dziecko jakoś nie miałem najlepszych doświadczeń ale to chyba każdy jako dziecko nie lubiał tej zielonej papki, a tak jak mówisz dzisiaj, możemy od innej strony trochę spojrzeć na, na to pyszne warzywo i opowiedz nam jak taką zupę się robi Proszę Pana, więc tak, u nas w sklepie można kupić taki woreczek 250 gram albo, albo 100 gram zielonych liści tego szpinaku. W pęczku? Nie, to jest. one już są porozdzielane, to nie są w pęczkach sprzedawane, tylko luzem takie, w woreczkach foliowych. Do tego dwa duże ziemniaki, trzy łyżki oliwy, pół Dużej cebuli lub jedną małą, 2-3 łyżki mhm. białego wina, 1 litr wody, pół łyżeczki cukru, sól, pieprz do smaku. Dobra. I teraz tak: szpinak opłukujemy i odcinamy te stwardniałe łodyżki, które są przy liściach. Mhm. Jak mamy szczęście, to akurat w tym woreczku będzie mało takich do odcinania liści. Jak mamy pecha, to będzie ich więcej. No to już zależy. Chyba, że się kupuje tak, jak ty mówisz, w pęczku, prawda? No to wtedy też będzie, to już będzie też łatwiej odkroić z tego pęczka tak, tak. same liście. Proszę pana, ziemniaki obieramy, myjemy, kroimy w kostkę i do, do głębokiej, na głęboką patelnię wlewamy oliwę i na bardzo małym ogniu Y, y, szklimy te mm, szklimy cebulę mm -hmm. do tego dodajemy ziemniaki pokrojone w kostkę i to wszystko smażymy dodatkowo jeszcze około 2 minut tak? nie musimy y, jakby nie czekamy nie, dłużej tego nie robimy z tego względu, że ten ziemniak i tak będzie wcześniej y, będzie przepraszam wcześniej, będzie później i tak będzie ugotowany na to wszystko. Czyli on, nie, on może być półtwardy, tylko tak. tyle, żeby go tak troszkę zeszlić. Tak, no dobra. tak, tak. Razem z tą cebulą. Na to wszystko dajemy szpinak. Wszystko mm. mieszamy. E, smażymy około minuty na małym ogniu aż nieco zmięknie. To, to Te czasy, które ja podaję to są takie troszeczkę na oko. Ja, ja osobiście to robię orientacyjnie, ja to robię troszeczkę dłużej, ponieważ zależy od tego w jakiej to robimy patelni czy garku, żeby tam się to wszystko mieszało i zmiękczyło, prawda? Bo kuchnia to nie jest kurczę, matematyka, tutaj nie, nie, nie ma dwie, pięć minut i tak dalej, tylko to wszystko musisz czuć i musisz jakby mniej więcej robimy to wszystko na oko, tak my robimy to w domu i widzę, że ty też podobnie i każdy powiedzmy, kto coś tam robi w kuchni z czasem dochodzi do takiej wprawy, że mniej więcej to wszystko jest dla niego logiczne, zrozumiałe i on sam wie kiedy już dość. Tak, tak. Na początku ja ze strachem podchodziłem do tego, bo tak właśnie i ja zawsze lubiłem wszystko tak od sznurka, czyli matematycznie. Ale y, z biegiem czasu to mija. i.. Co nas łatwiej jest. Tak. Z biegiem czasu to mija i tak jak właśnie mówię, nie przejmujcie się tym, że Zróbcie tak wstępnie, jak powiedzmy my podajemy w przepisie albo tak jak Wam się wydaje, że powiedzmy to jeszcze dłużej podsmażyć, albo to dłużej jeszcze podgotować, albo krócej. Bo tym bardziej, że tak jak, tak jak mówiłeś tam w poprzednim odcinku, w poprzednich odcinkach, że jeden lubi warzywa bardziej rozgotowane, drugi lubi bardziej twarde, więc te czasy też nie są jakby sztywne dla każdego, bo, bo każdy ma swoje preferencje pewne, tak. ale tak jak mówisz, puścić troszkę wodze fantazji i jakby zacząć się bawić tą kuchnią, tak. A nie traktować tego jako przykry obowiązek, i wtedy, i wtedy dużo łatwiej i dużo przyjemniej nam się te wszystkie mm, czynności kuchenne wykonuje. Mhm. Gotowanie jest poza tym przyjemne. O, o właśnie. Fajnie, <grych> Super to powiedziałeś. No dobra. I, i stanęliśmy na tym, że, że to wszystko, ten szpinak pomieszaliśmy około minuty lub dłużej, aż lekko, lekko zmięknie. Na to, to tegoż te szpinak zalewamy y, winem, proszę pana. Mhm. A, i dolewamy wodę, prawda, ten litr wody i to tak. wszystko proszę pana i to wszystko no, z, z szybkę soli, z szczyptę cukru i wszystko zagotowujemy na średnim ogniu. Następnie zmniejszamy ogień do minimum i gotujemy jeszcze około 15 minut. E, Także zupa ma tylko tak mrykać, prawda, tak pyrczeć, tak. jak się mówi, prawda. I, proszę pana, i to by było prawie, prawie, prawie, wszystko, bo... Prawie jesteśmy u celu. Tak jest, bo później bierzemy, proszę pana, tak zwany blender albo... Blender? Yy, mikser. mikser. z końcówką do szatkowania. Wkładamy do tego garka i robimy bzzz, I w tym momencie zupa nabiera pięknego zielonego, zielono wojskowego kszta koloru kształtu, koloru, koloru, tak oczywiście jest aksamitnie gładka, tak jest i proszę pana, wcześniej w w tym w tosterze ja zagrzewam dwie kromki chleba, oczywiście no chleba tak, chleba żeby w... zrobić grzanki, tak jest chleba made in Newport Pagnell, kroję ten chleb zagrzany w kosteczkę nalewam do miseczki, wrzucam grzaneczki i zajadamy się, aż się uszy trzęcą. Super, a jeśli nie masz tostera, opiekacza, to możesz na przykład taki biały, pszenny chleb tostowy pokroić sobie w kostkę i podsmażyć go na patelni. Na małej popień. ilości tłuszczu, żeby to było takie chrupiące. Na małej ilości tłuszczu. No i wszystko, proszę Pana. I już mamy zupę godową, jesteśmy szczęśliwi a zielony to taki już kolor wiosenny, więc ta zupa dobra i na wiosnę będzie na pewno. Mhm. To my też spróbujemy taką zupę przygotować i jak nam wyjdzie, to podzielimy się wrażeniami. Tak. Bardzo dobrze. No to super. Dziękujemy za, za przepis, Jacku. nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Pojawiły się w, w warzywniaku naszym ulubionym, pojawiły się nowaliki. A wśród nich pyszne marchewki soczyste. To ja bym proponował od razu coś pysznego, mm. słodkiego Bo dawno nie było tutaj w naszych odcinkach nic takiego deserowego Dzisiaj dla przekory zrobimy ciasto I zrobimy ciasto z marchewki Właśnie, Właśnie jeżeli ktoś z was my, myślał, że ciasto to jest yy, drożdżowe, łatwe Lub jakaś szarlotka To dzisiaj was zaskoczymy I powiem wam, że z warzywa, jakim jest marchewka również może być smaczne ciasto Ciasto takie, wiem, że znane jest w Szwecji i bardzo popularne i Diadlo też mi wspominał, że również w Kanadzie jest bardzo znane i popularne ciasto marchewkowe. I w Anglii również, proszę Pana. O, widzisz, jaki ten świat jest mały. Mm -hmm. No to proszę, jedziemy. Co nam będzie potrzebne? Potrzebna będzie nam szklanka oleju. Ja daję dobry olej słonecznikowy. Najlepszy, jaki uda mi się kupić. Daję cztery jajka dwie szklanki drobno utartej marchewki o czym zaraz powiem w szczegółach jak to się robi dwie szklanki mąki ja daję mąkę poznańską czyli to mąka pszenna typ 650 daję 20 deko cukru chociaż ja daję mniej tego cukru daję niepełną szklankę a to będzie jakieś no załóżmy 13 deko cukru jedną łyżeczkę proszku do pieczenia ale zaznaczam łyżeczkę płaską Taką małą do herbaty i dodaję niepełną łyżeczkę do herbaty płaską sody oczyszczonej. Do tego, jako przyprawy, to oczywiście cynamon, jeżeli mamy i lubimy, bo też nie każdy lubi, możemy dodać kardamon, możemy dodać świeżo startą gałkę muszkatołową. Oczywiście szczypta soli do takiego ciasta No i możemy użyć też ulubionych przez nas bakali Ja akurat robię czyste ciasto bez bakali Zaczniemy od przygotowania marchewki do tego ciasta Na dwie szklanki drobno utartej marchewki Będzie nam potrzebne około 4 takie większe marchewki Albo 6-7 malutkich Marchewki myjemy, obieramy je yy, jak najcieniej z tej zewnętrznej powłoki na przykład obieraczką do warzyw ściągamy delikatnie skórkę jeżeli mamy małe, świeże, takie wiosenne marchewki to możemy tego nie robić tylko je porządnie umyć, wyszorować i wtedy to co zostaje już nadaje się do przetworzenia bierzemy jakąś miskę taką nie najmniejszą i bierzemy tarkę mhm. ale nie, nie ścieramy tego na tarce o drobnych oczkach tylko rozcieramy to na tej takiej tarce, takiej jak na przykład dziecku rozcieramy jabłko. Mhm. Czyli robimy miazgę tak. na jak najdrobniejszym sicie, na jak najdrobniejszych oczkach. Mhm. I wtedy powstaje nam taka, no dosłownie taka papka prawie, że. Tak. Jak sobie tą marchewkę już przetrzemy, to wtedy ja robię to w ten sposób, że w tej misce mam marchewkę, która składa się z tej takiej pulpy, czy też papki marchewkowej i ona pływa w tym soku, który w międzyczasie nam wyciekł. Tak. I normalnie sobie robię to w ten sposób, że zanurzam rękę, wyciskam ten sok takimi malutkimi porcjami, wyciskam uh -huh. to w dłoniach uh -huh. i przekładam sobie po troszkę każdą tą małą porcję wyciśniętą, aż powstanie mi pełna szklanka. I wtedy jak to już mam tą pełną szklankę tej yy, pulpy marchewkowej, takiej dosyć suchej, to robię drugą szklankę. A to, co mi zostanie ewentualnie, bo zawsze robię tak, żeby mi trochę zostało, to robię z tego surówkę. Dodaję jabłka i mam surówkę dla dziecka do obiadu. No ale wracając do naszego ciasta. Już mamy dwie szklanki tej takiej odciśniętej z wody rozdrobnionej marchewki. Następnie ucieramy jajka całe z cukrem, tak żeby powstała gładka, puszysta masa, czyli najlepiej włączyć sobie mikser, tak żeby się za bardzo nie napracować. Do miski wbijamy cztery całe jajka. Najlepiej pojedynczo wbijać sobie do jakiegoś naczynia obok, żeby upewnić się, że każde jajko jest świeże, żeby nam nie wpadła jakaś łupka do tego głównego naczynia i mhm. wtedy sobie te cztery jajka przelewamy. Mhm. Dodajemy, tak jak powiedziałem, według mnie niepełną szklankę cukru, ale tutaj w tym przepisie pierwotnym, z którego korzystałem, było 20 deko, ale moim zdaniem to jest, nie jest potrzebne aż tyle. No dobrze i teraz tak i teraz tak. Jak już sobie te jajka zmiksujemy z cukrem, można dać troszeczkę wanili, jeżeli ktoś lubi i stopniowo dodajemy mąkę, dodajemy olej. Oczywiście tak po trochę, bo to ciasto nam się ma łączyć tak płynnie i żeby mikser sobie chodził delikatnie, nie męczył się. Uh -huh. Dodajemy na samym końcu proszek do pieczenia, sodę i sól uh -huh. do tego ciasta. Uh -huh. No i co? I na koniec, jak już mamy jedną taką gładką, jednolitą masę, to dodajemy tą yy, marchewkę, którą mamy sobie gdzieś tam obok, oczekującą cały czas na, na, na wsad do ciasta. Uh -huh. Dodajemy te przyprawy, o których mówiliśmy, czyli cynamon, kardamon, gałkę muszkatołową, jeżeli chcemy, to dodajemy bakalię. to już na końcu mieszamy sobie łyżką delikatnie, jeżeli będziemy dawać bakalię, Piekarnik nagrzewamy sobie na 180 stopni i przekładamy to ciasto do formy. No to wiadomo, tak jak mówiliśmy wcześniej z tymi ciastami, to najlepiej sobie na sam spód formy dać papier do pieczenia. Tak. Ewentualnie jeżeli mamy taką foremkę, którą y, mamy sprawdzoną, to możemy sobie ją delikatnie natłuścić i wysypać mąką czy tam bułką tartą, bardzo drobną taką przesianą, ale ja tego nie robię, najlepiej jednak na, na papierze nam się piecze. No i teraz uwaga, jaka, jaka to blaszka? ostatnio robiłem w blaszce okrągłej, takiej tortowej i to ciastko wyszło dosyć wysokie ale wtedy czas, czas pieczenia musiał być wydłużony a w pierwotnym przepisie prawdopodobnie było to na blachę taką klasyczną prostokątną i to ciasto wtedy jest troszkę niższe i w tej temperaturze 180 stopni będziemy piekli blaszkę prostokątną około 45 minut a jeżeli forma jest okrągła i to, tego ciasta, to ciasto będzie jakby wyższe tak. to musi być no minimum godzinę tak żeby dobrze się w środku upiekło sprawdzamy patyczkiem jeżeli patyczek wbity w ciasto jest suchy po wyjęciu to znaczy, że ciasto jest upieczone i teraz jak to ciasto się podaje marchewkowe w Szwecji jest ono podawane z sosem waniliowym można kupić taki specjalny sos waniliowy, taki coś jak, jakby śmietanka czy też mleko zagęszczone albo po prostu tak jak my to robimy z serkiem waniliowym takim e, homogenizowanym Oczywiście, jak to ciasto wystygnie, to dopiero sobie kroimy i już na talerzu przed podaniem dajemy sobie sos waniliowy albo serek waniliowy. No fajnie. No i takie to jest ciasto smaczne i, i, i proste i, i bardzo fajne. Zróbcie sobie. Właśnie. I tak jeszcze a propos odkrywamy na nową marchewkę. Ja tylko tak ze swojej strony dodam, że mogą być również, słuchajcie, placki ziemniaczane, czyli placki marchewkowo-ziemniaczane. Pyszne są, też robimy takie no właśnie z selerem, odrobiną selera, jakie są fajne będzie również zupa krem może być nie tylko taka, o której ja powiedziałem ale również może być jakby połączeniem tego z poprzedniego odcinka czyli na przykład marchewkowo-buraczkowa zupa krem, także no może, może, czeka nas jeszcze wiele, wiele wiele przyjemności z jedzenia. tak i kulinarnych atrakcji to co, smacznego wszystkim, do usłyszenia, dziękujemy tak, cześć trzymajcie się, cześć Anusz Widelec – najsmaczniejszy podcast w sieci.